To są informacje Polskiego Radia 24. BBN ma nowego, tymczasowego szefa, bo ze stanowiska ustąpił Sławomir Cenckiewicz. Prezydent odtajni aneks w sprawie WSI, tak zapowiada rzecznik Karola Nawrockiego. Ukraina dostanie pożyczkę na Rosję, będą nałożone kolejne sankcje. To jednomyślna decyzja państw unijnych. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To przemyślana decyzja. Podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo. Tak Sławomir Cęckiewicz uzasadnia swoją decyzję o rezygnacji ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazał, podjął tę decyzję, tu cytat, wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych. Ta decyzja Sławomira Cenckiewicza nie jest wyrazem słabości.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 Rezygnacją szefa Bebelnu jest zaskoczony Jarosław Gugała, publicysta z telewizji Polsat. Mówił o tym w naszym studiu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 coś wydarza, ni stąd, ni zowąd i my wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Prezydent przyjął rezygnację Sławomira Cęckiewicza. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Ma klauzulę ściśle tajne. Chodzi o aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, ale prezydent Karol Nawrocki zamierza go odtajnić. Przekazał aneks marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania, informuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. I zapewne wkrótce zostanie opublikowany, udostępniony opinii publicznej. Ta publikacja może nastąpić wyłącznie w Monitorze Polskim i tę publikację może zarządzić wyłącznie prezydent. Raport o likwidacji WSI przeniósł szkody. Odczuli to żołnierze i funkcjonariusze, którzy realizowali czynności operacyjne, mówił na naszej antenie pułkownik Marcin Faliński, był oficer agencji wywiadu.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 Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na 20 pakiet sankcji na Rosję. Wczoraj zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich. Dzisiaj zakończyła się procedura pisemna. Węgry, które przez kilka miesięcy blokowały pakiet, ostatecznie zgodziły się na kolejne restrykcje, bo Ukraina wznowiła tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem przyjaźń. Najważniejszy element tego pakietu to zakaz transportu rosyjskiej ropy, ale to dopiero pierwszy krok, bo Unia ten zakaz ma wprowadzić wspólnie z grupą G7, do której należą m.in. Stany Zjednoczone, a to zajmie jeszcze trochę czasu. Natomiast z chwilą publikacji w unijnym dzienniku urzędowym 20 pakietu wejdą w życie kolejne zakazy eksportowe do Rosji, od gumy przez traktory po usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Unia uderzy też w sektor bankowy oraz kryptowaluty, a ponadto kolejnych ponad 110 osób i firm wpisanych zostanie na czarną listę. To między innymi propagandyści i manipulatorzy, piosenkarze czy sportowcy, osoby odpowiedzialne za kradzież ukraińskich dzieł sztuki, a także kolejne firmy powiązane z rosyjskim sektorem zbrojeniowym oraz spółki z Chin, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka. Sejm Litwy przyjął ustawy o utworzeniu poligonów w Kopciowie przy granicy z Polską. Będzie on ważny m.in. dla wzmocnienia obrony wschodniej flanki NATO. Kopciowo leży w pobliżu tzw. Przesmyka, przesmyka Suwalskiego. To wąski pasy ziemi, który łączy państwa bałtyckie z resztą NATO przez terytorium Polski. W przypadku konfliktu to jedyna droga lądowa, którą można przerzucać wsparcie do Litwy, Łotwy i w Rozpoczęcie ćwiczeń na nowym poligonie planowane jest w 2028 roku. To były informacje Polskiego Radia 24. W jest ciepło, przyjemnie, ale w cieniu chłodno, bo wieje północny, porywisty wiatr. Na południu i w centrum chwilami jest więcej chmur, może tam popadać słaby, przelotny deszcz. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. 11 stopni jest na Wybrzeżu i na Podlasiu, 16 na Mazowszu, 18 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Chłodno na Helu, tam około 9 stopni. Wiatr umiarkowany miejscami dość silny. Klimat. Negatywny skutek wiatru to wysuszanie gleby, a pozytywny lepsza jakość powietrza. W większości kraju jest ona dobra lub bardzo dobra. W Warszawie i w Siedlcach umiarkowana, w kędzierzynie koźlu dostateczna, a w Radomiu zła. 55% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Jeszcze przez godzinę można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Klimat.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Mamy już prawie 9 minut po godzinie 15. A teraz na naszej antenie ponownie dotkniemy zapowiedzi, odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Komentarz Razem z nami jest pan generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Panie generale, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jak Pan odbiera te decyzje, te informacje, które płyną z Pałacu Prezydenckiego? Ja tutaj zacytuję rzecznika prasowego prezydenta Rafała Leśkiewicza. Prezydent Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do tajnienia i podania do publicznej wiadomości aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Jaka jest Pana ocena? No, pan prezydent Karol Nawrocki już w okresie kampanii wyborczej mówił o tym, że będzie chciał ten aneks upublicznić.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 nie zakończyła się postawieniem zarzutów, a tym bardziej przygotowaniem aktu oskarżenia czy postawienia jakiegokolwiek żołnierza czy pracownika WSI przed sądem. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że sam raport, samo przygotowanie raportu było pomysłem, który pojawił się bardzo szybko. Przypomnę, że w roku 2005, kiedy PiS szedł w wyborach do władzy, na swoich sztandarach wypisał likwidacja WSI. I kiedy przejął rządy, uznał, że warunkiem koniecznym jest wykazanie wyborcom przede wszystkim, ale również opinii publicznej, że ten cel, jakim była likwidacja WSI jest w pełni zasadny. Gdyby likwidatorzy WSI składali do prokuratury zawiadomienia, prokuratura objęłaby wszystkie sprawy klauzulą co najmniej tajne lub ściśle tajne, czyli nie można byłoby robić przecieków o tym, co rzekomo działo się złego w WSI. Stąd w grudniu 2006 roku została przyjęta ustawa i bardzo szybko przez pana prezydenta podpisana, która dawała prawo do przygotowania ściśle tajnego raportu z likwidacji w WSI i zostawiła panu prezydentowi możliwość do jego upublicznienia. Ale chciałbym zwrócić uwagę na sformułowania z postanowienia pana prezydenta, które mówią o tym, że pan prezydent na podstawie ustawy ma prawo y, upublicznić raport o działaniach żołnierzy i pracowników w WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku, czyli ustawy, która wprowadzała w nas system prawny w WSI w y, działaniach wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wykraczających. W wyniku tego raportu nie postawiono nikomu zarzutu. Czyli wszystko to, co żołnierze WSI i pracownicy WSI robili, było zgodne z prawem. A więc naruszono ustawę, która dawała prawo publikacji tylko w sytuacji, kiedy są to przypadki naruszenia prawa. Mało tego, w raporcie ujawniono ponad około tysiąca nazwisk osób, które albo pracowały, albo współpracowały. Z tego duża liczba z tych osób prowadziła czynności operacyjno-rozpoznawcze. A ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku, ale również ustawa wcześniejsza z 99 roku uznawała, że dane żołnierzy i funkcjonariuszy i osób, które udzielają pomocy w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych są ściśle tajne, ale co najważniejsze, podlegają wieczystej ochronie. Nie ma żadnych regulacji prawnych, które by tę ustawę zmieniły. Natomiast na podstawie e, ustawy o raporcie zawarto w raporcie dużą liczbę nazwisk osób, które wykonywały czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich dane zostały e, upublicznione. Tym samym naruszono pewne regulacje, które obowiązują we wszystkich krajach natowskich i są pewnym standardem postępowania z danymi personalnymi osób, które realizują czynności operacyjne rozpoznawcze lub pomagają w ich realizacji. Panie generale, to ja dopytam też a propos tego, jakie mogą być ewentualne konsekwencje ujawnienia tego aneksu do raportu o tajnieniu Wojskowych Służb Informacyjnych. na no bo rzecznik prezydenta mówi, że decyzja o tajnieniu tego aneksu domyka ważny etap porządkowania państwa po transformacji ustrojowej. Jest pan podobnego zdania, czy wręcz przeciwnie? zgadzam się z tym, co powiedział rzecznik. To domyka pewien okres, ale jest to ocena rzecznika. W przypadku publikacji, kolejnych publikacji, gdyby tam pojawiły się jakieś... Informacje dotyczące osób, które brały udział w realizacji czynności. jakichś spraw. Ja nie wiem, co jest treścią tego aneksu. Jakieś legendy wokół tego aneksu narastały. Ale jeżeli sam raport, który stanowił kwintesencję działań zespołu, który likwidował WSI, zakończył się niczym. Prokuratura po prostu uznała, że ten dokument nie jest żadnym aktem oskarżenia. Jak powiedziałem, nikomu nie postawiono zarzutów. Aneks nie będzie niczym innym. Obawiam się innej rzeczy, panie redaktorze. Czy do tego raportu, w trakcie pracy nad nim, teraz, żeby go opublikować, nie dołożono czegoś, co może stanowić pożywkę dla obecnie toczonych sporów politycznych? I pytanie jest takie: czy i w jakim trybie jest to do sprawdzenia? Ponieważ oryginał dokumentu jest ściśle tajny, ten dokument, który będzie opublikowany.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 no to mamy zupełnie inną sytuację i tego niestety obawiam się. Panie generale, dziękuję za Pana komentarz i naszą rozmowę. Życzę dziękuję dobrego bardzo. dnia. Generał Marek dziękuję Dukaczewski, był wzajemnie. szef Wojskowych Służb Informacyjnych, był naszym gościem.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 fantastycznie wybrzmiewają, działają i w wyniku funduszy prewencyjnych oraz szkoleń na pewno niejednokrotnie uratowaliśmy wspólnie przez tego typu szkolenia w kampanii wiele istnień ludzkich.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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dobra, ale mocno spóźniona decyzja. Tak o rezygnacji Sławomira Cęckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówi rzecznik koordynatora ministra służb specjalnych Jacek Dobrzyński.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 Sławomir Cęckiewicz przekazał, że powodem jego rezygnacji było między innymi odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz w jego ocenie działania rządu, które sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN-u. Podkreślił, że mimo korzystnego dla niego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sytuacja się nie poprawiła. Prezydent przyjął rezygnację Sławomira Cęckiewicza, Obowiązki szefa BBN-u pełni generał Andrzej Kowalski. Do Kancelarii Sejmu i Senatu jeszcze dzisiaj trafi aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przekaże go Kancelaria Prezydenta. Karol Nawrocki postanowił opublikować załącznik do raportu Komisji Weryfikacyjnej z 2007 roku. Był on opublikowany za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zawiera informacje o powiązaniach oficerów WSI z biznesem, polityką oraz służbami innych państw. Po 1989 roku poprzedni prezydenci nie zdecydowali się na jego ujawnienie. Na początku czerwca wpłynął do Polski kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o ponad 30 miliardów złotych. Komisja Europejska zatwierdziła szósty i siódmy wniosek o płatności z KPO. To jedna z trzech wpłat, których nasz kraj spodziewa się w tym roku, mówi ministerka funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczeńska nałęcz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 Na koniec informacja o tym, że będzie jedna szczepionka przeciwko grypie i COVID-19. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pierwszej na świecie skojarzonej szczepionki mRNA przeciw grypie i COVID-19. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski ma nadzieję, że dzięki temu więcej Polaków zdecyduje się na szczepienie.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Mamy już prawie 34 minuty po godzinie 15, a przed nami kolejny temat, tym razem dotyczący funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim Krajowej Rady Sądownictwa. Komentarz. A razem z nami jest pan sędzia Paweł Juszczysz, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to przejdźmy do tego KRS-u i tego, co w KRS-ie bieżąco się dzieje. Od 17 do 22 kwietnia bieżącego roku w większości sądów w całym kraju trwało opiniowanie sędziowskich kandydatów do KRS na zebraniach i zgromadzeniach. Ta procedura wyboru 15 sędziów członków KRS rozpoczęła się 11 lutego bieżącego roku i od samego początku budziła emocje. Teraz wiemy, że zaopiniowanych zostało 60 sędziowskich kandydatów do KRS-u, protokół bez podliczania głosów został przekazany Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarza temu, jak wynika z nieoficjalnych informacji poparciem sędziów cieszyło się 15 kandydatów wspieranych przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenie Sędziów Temis czy Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Ja się zastanawiam czy te wyniki głosowań tego głosu w sądach można uznać za, no właśnie wracając do, do tego słowa, realny głos środowiska sędziowskiego czy raczej no jednak element politycznego sporu o KRS? Jak pan na to patrzy? Jest to jak najbardziej głos środowiska sędziowskiego, ponieważ w tym opiniowaniu wzięło udział zdecydowana większość sędziów w Polsce. Frekwencja, o ile się nie mylę, wyniosła ponad 60% procent. Sędziowie wyrazili swoją opinię, um, przedstawili, wskazali w tym głosowaniu um, kto w ich opinii, powszechnej opinii cieszy się zaufaniem i kto może reprezentować interesy sędziów. Jest to działanie, które ma na celu doprowadzić do tego, by Krajowa Rada Sądownictwa stała się na powrót organem obsadzonym zgodnie z Konstytucją, a zgodnie z naszą Konstytucją, z artykułem 187 Konstytucji, w związku z artykułem 10 Konstytucji sędziowską część Krajowej Rady Sądownictwa powinni wybrać sędziowie, by każda z trzech władz była należycie reprezentowana w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale też pojawiają się cały czas te wątpliwości, o których wspomniałem też na początku a propos podstawy prawnej i zastanawiam się, czy może to być podważane. No bo na przykład jest informacja zamieszczona na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wynika z niej, że 20 kwietnia 2026 roku w siedzibie sądu odbyło się zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie kompetencji zgromadzenia ogólnego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do opiniowania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, większością głosów podjęta została uchwała o nieopiniowaniu kandydatów do KRS-u. Z kolei Inspektor Ochrony Danych Osobowych Naczelnego Sądu Administracyjnego w swojej opinii z 17 kwietnia bieżącego roku zarekomendował zaniechanie przetwarzania danych osobowych kandydatów do KRS poza trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa. Podejmowanie takich działań wiąże się bowiem z istotnym ryzykiem naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, a także potencjalną odpowiedzialnością prawną, tak wskazał inspektor. Jak pan patrzy na te wątpliwości? Zgromadzenia ogólne sędziów w poszczególnych sądach są, są organami samorządu sędziowskiego. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj sędziowie są samorządni i decydują samodzielnie, w jakich sprawach chcą zabrać głos. W sytuacji, w której, tak jak w tej omawianej sytuacji, sprawa do dotyczy e, sądów, sędziów. E, uważam, że na zasadach ogólnych każde zgromadzenie i każdy sędzia indywidualnie e, ma prawo wyrazić swoją e, opinię. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym e, w zgromadzeniu e, sędziów tego sądu e, wzięli udział, e, wzięły udział osoby e, powołane e, na e, urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego So, <laughs> przez tą upolitycznioną, niespełniającą standardów konstytucyjnych Krajową Radę Sądownictwa. W istocie te osoby są powołane wadliwie według mnie nieskutecznie na urząd sędziego i tym należy moim zdaniem tłumaczyć wynik tego głosowania, ponieważ to ten proces opiniowania podjęty powszechnie wśród sędziów w całej Polsce był atakowany ze strony właśnie osób tych e, niszczących niezależność sądów i konstytucyjne umocowanie e, organów naszego państwa, osób, e, m, które popierały no, w, te dewastujące e, m, sądy zmiany ostatnich lat. E, I m, taki jest efekt głosowania akurat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który zdaje się, że już w większości, Wypełniony jest tak zwanymi e, e, neosędziami. E, e, podobnie zresztą jak e, e, Sąd Najwyższy, któ który. E, w którym wszystkimi izbami kierują już tak zwani neosędziowie i który w większości też wypełniony jest tak zwanymi neosędziami, choć akurat sędziowie Sądu Najwyższego, ci legalnie powołani na swój urząd, wyrazili swoją opinię w zwołanym odrębnie zgromadzeniu. Ale najistotniejsze wydaje mi się to, że przede wszystkim w sądach powszechnych w zdecydowanej większości sądów, odbyły się takie zgromadzenia i sędziowie w sposób samorządny, wolny, powszechny wyrazili swoje opinie. Natomiast odnośnie wątpliwości co do kwestii danych osobowych i tego, czy w tym opiniowaniu mogłoby dojść do naruszenia takich danych, to mi znane są opinie e, innych inspektorów ochrony danych osobowych, z których wy, wynika, że absolutnie e, takiego niebezpieczeństwa w tym przypadku nie ma, bo chciałbym też Państwu zwrócić uwagę n, na to, że n, n, w tym... N, czy temu opiniowaniu poddane były osoby, sędziowie, a więc funkcjonariusze publiczni, osoby publiczne, które e, e, zdecydowały się kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa, e, które w sposób jawny zgłosiły się e, do marszałka Sejmu i ich nazwiska, ich dane osobowe zostały opublikowane m, na stronie, oficjalnej stronie internetowej. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, więc... Można powiedzieć prosto tak. Jeżeli coś jest jawne, jeżeli coś stało już udostępnione opinii publicznej, to trudno mówić, żeby, żeby miało być to na powrót utajniane, chronione pod kątem ochrony dóbr osobistych. Tutaj wydaje mi się, że też jest to te opinie w co do, co, do, co, do, co do rzekomego niebezpieczeństwa naruszenia ochrony danych osobowych też są opiniami no, nacechowanymi chęcią podważenia tego demokratycznego głosu środowiska sędziowskiego w naszym kraju. No bo tutaj opieramy się na ustawie w tym momencie z 8 grudnia 2017 roku. To znaczy w prosty sposób rzecz ujmując tych sędziów do KRS-u ma wskazać Sejm. Czyli możemy powiedzieć o takim politycznym wskazaniu składu Krajowej Rady Sądownictwa, no ale tutaj też chociażby z takiego apelu stanowiska prezesów sądów apelacyjnych w sprawie wyborów do KRS możemy przeczytać, że jakkolwiek sam wybór sędziowskich członków KRS byłby dokonany przez polityków, to akceptacja przez Sejm wskazań wszystkich sędziów spowoduje, iż tak ukształtowany organ spełniałby standardy konstytucyjne i dawałby gwarancję niezależności od władz Politycznych. No i teraz pytanie, bo zarzuty takie się a propos tego planu pojawiają, że to pogłębienie chaosu y, prawnego, czy jednak według Pana jest to pewne rozwiązanie, które przywraca nam konstytucyjność tego organu? Oczywiste dla mnie jest i dla wielu prawników w Polsce i wielu autorytetów prawnych jest to, że ustawa z 8 grudnia 2017 roku zmieniające sposób wyboru sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa jest sprzeczna z konstytucją. Ta ustawa jest niekonstytucyjna. Natomiast ta forma opiniowania i wyboru 15 sędziowskich członków KRS-u, którzy cieszą się rzeczywistym poparciem sędziowskiego środowiska, jest sposobem na uzyskanie konstytucyjnego efektu na podstawie niekonstytucyjnej ustawy można powiedzieć, że poprzez to opiniowanie mamy szansę na uzyskanie takiej praworządnościowej nakładki na tą niekonstytucyjną ustawę. Tak się stanie, jeśli Sejm zaakceptuje, niejako zatwierdzi wyniki tego powszechnego opiniowania dokonanego. Przez sędziów w ostatnich dniach. E, jeśli piętnastu e, sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, e, e, mm, e, którzy trafią do e, m, e, Krajowej Rady Sądownictwa rzeczywiście będą wybrańcami sędziowskiego środowiska i będą przedstawicielami też sędziów. Wówczas pomimo tego, że samo głosowanie, samo zatwierdzenie tych kandydatur nastąpi na podstawie niekonstytucyjnej ustawy, przez Sejm, ale de facto uzyskamy e, efekt zgodny z konstytucją. Natomiast e, podkreślam, tutaj e, będzie zależało dużo e, od tego, jak zachowają się e, w najbliższych dniach. E, planowane to jest na maj, politycy w Sejmie, bo jeśli rzeczywiście zgodnie z konstytucją wybiorą 15 sędziowskich członków tych, którzy zostali de facto wybrani przez sędziów, tak jak mówię, uzyskamy Krajową Radę Sądownictwa obsadzoną zgodnie z konstytucją. Natomiast jeśli miałoby dojść tutaj do jakichś przesunięć, które spowodowałoby, że tylko część sędziowskich członków wybranych przez Sejm cieszyłoby się poparciem środowiska sędziowskiego, a na przykład, a, a część tych, tych sędziów wybranych do KRS-u przez Sejm miałaby się takim poparciem. Nie legitymować. Na przykład byłyby to e, osoby z nominacji czysto politycznej, a przypominam, że zgodnie z tą niekonstytucyjną ustawą e, każdy klub parlamentarny ma prawo do zgłoszenia przynajmniej jednego członka e, do Krajowej Rady Sądownictwa. Wówczas e, no, niestety e, e, powstałyby poważne wątpliwości co do tego, czy tak obsadzona i ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa będzie e, Radą e, odpowiadającą są wymogą Konstytucji. Krótko mówiąc, ja się obawiam tego, że słowie przestrzegając ściśle litery ustawy, ale tak jak już kilkakrotnie to powtarzałem, ustawy niekonstytucyjnej, mogą zdecydować się na wybór 13 sędziów, którzy uzyskali najwyższe poparcie w środowisku sędziowskim, a dajmy na to dwóch, mogłoby być politycznymi nominatami bez właściwie żadnego poparcia, czy znikłym poparciem sędziowskiego środowiska. I, bo trzymając się ściśle litery, ale niekonstytucyjnej ustawy, klub parlamentarny przykładowo PiS, czy klub parlamentarny Konfederacji mógłby wprowadzić po jednym po jednej osobie do Krajowej Rady Sądownictwa niezależnie od tego jakim poparciem wśród sędziów by się te osoby I wtedy chaos by się pogłębił. No, obawiam się, że w takiej sytuacji e, e, powstaną wątpliwości, czy tak ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa e, w pełni jest e, organem, e, o którym mowa w Konstytucji, bo jednak e, Konstytucja wymaga, żeby piętnastu sędziowskich członków była wybrana przez sędziów, w tym przypadku de facto przez sędziów, a nie tylko trzynastu a dwóch miałoby być politycznymi nominatami. Rozumiem i podnoszone są argumenty takie, że, że no zdecydowana większość w takiej sytuacji będzie, będzie pochodziła de facto z wyborów, z rekomendacji środowiska sędziowskiego. Jednak tych dwóch, przykładowo dwóch, bo ja nie wiem, czy tak się w stanie, ale jeżeli tak miałoby się stać, że dwóch miałoby być politycznymi nominatami e, wybranymi e, wyłącznie na podstawie niekonstytucyjnej e, ustawy tej z 2017 roku, e, e, to trudno będzie. Mm, jednak obronić e, e, takiej rady pod, pod, pod, pod względem e, e, konstytucyjności jej składu. tak. E, podobnie jak e, mamy wątpliwości co do Trybunału Konstytucyjnego, w którego składzie e, do niedawna zasiadało trzech dublerów. W tej chwili tych dublerów jest e, wciąż e, dwóch. To nie są sędziowie. E, oni stanowią też mnie w tym e, Trybunale Konstytucyjnym, ale jednak e, m, można powiedzieć, że przez ich udział w, w Trybunale Konstytucyjnej infekują ten Trybunał w całości i podważają jego e, konstytucyjny kształt. Dlatego e, e, w mojej opinii e, politycy powinni odwołując w, w, w Sejmie posłowie powinni odwołując się do yy, bezpośredniego stosowania konstytucji jednak wybrać yy... Takich piętnastu sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy uzyskali największą liczbę głosów poparcia w tym procesie opiniowania, który w ostatnich dniach miał miejsce w sądach. Wspomniał Pan przed momentem o Trybunale Konstytucyjnym, to dotknijmy kształtu Trybunału Konstytucyjnego i tego, co wokół i w Trybunale Konstytucyjnym się dzieje. W Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm, jak przekazała rzeczniczka prokuratora prokuratura generalnego, prokuratora Anna Adamiak, zostanie zbadana m.in. kwestia ułatwienia prezydentowi niedopełnienia obowiązków polegających na nieodbieraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początku kwietnia prezes TK odmówił uznania czworga sędziów wybranych przez Sejm na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jak mówił, nie został poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby. Jak pan patrzy na zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego i jak pan ocenia działania prezesa Bogdana Święczkowskiego? E jeśli chodzi o niedopuszczenie do orzekania czterech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo trzeba powiedzieć po raz kolejny, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i po wyborze dokonanym przez Sejm takie osoby zostają sędziami absolutnie takie osoby powinny mieć możliwość złożenia ślubowania i przystąpienia do swoich funkcji orzeczniczych. Więc osoby, które to próbują uniemożliwiać, w mojej ocenie popełniają przestępstwo. I tutaj nie ma no niestety z, z wielką przykrością muszę to stwierdzić, ale y, y, prezydent... Y, y... Rzeczpospolitej Polskiej, odmawiając przyjęcia ślubowania od tych, od wszystkich w ten sposób wybranych prawidłowo przez Sejm sędziów, narusza konstytucję i można właściwie powiedzieć, że jest przestępcą konstytucyjnym, który nie dopełnia swoich obowiązków. Podobnie osoba pełniąca funkcję... Ale zaraz, zaraz, panie sędziu bo też ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, czy ze strony kancelarii prezydenta, bardzo często słyszymy, nawet dzisiaj, kiedy pojawiła się informacja o tym, że Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że prezydent Karol Nawrocki zawsze stoi na straży konstytucji. A tutaj pan mówi, że jest przestępcą konstytucyjnym. To mocne stwierdzenie. No tak, no, ale musimy mieć odwagę nazywać rzeczy po imieniu, bo zło nie nazwane e, rośnie, a, a, a, a zło, e, co do którego e, nie wyciągamy konsekwencji, zło nierozliczone, wraca ze zdwojoną siłą. Niestety to jest obowiązek, konstytucyjny obowiązek e, prezydenta e, e, stosować się e, do prawa, e, działać w granicach prawa i na podstawie prawa. Przepis, przepisy rangi ustawowej nakładają na prezydenta obowiązek niezwłocznego odebrania od, od sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowania. Niezwłocznego. Tutaj już minęło ponad 30 dni od wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezydent uchyla się od tego obowiązku. Panie redaktorze, proszę państwa, jeżeli zwykły urzędnik w taki sposób by postępował i nie wykonywał swojego ustawowego obowiązku zachodziłoby co najmniej uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez takiego urzędnika nie obowiązków ja nie widzę powodów żeby wyłączać spod działania prawa spod wymogu podporządkowania się prawu prezydenta naszego kraju prezydent jest przedstawicielem władzy publicznej, jest piastunem władzy publicznej, tak jak każdy inny funkcjonariusz publiczny w naszym kraju jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Podobnie osoba, która pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Po tym, jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale nie w obecności prezydenta, natomiast po tym jak skierowali tą rotę ślubowania, złożyli ją na ręce czy w kancelarii prezydenta, w mojej ocenie absolutnie powstaje znowu sprawny obowiązek dopuszczenia tych I... sędziów do orzekania. I tutaj I... stawiamy. Kropkę, panie I, I niestety prezes y, y, Święczkowski tego obowiązku nie wykonuje, stąd mocne moje słowa, bo w końcu musimy y, oczekiwać od przedstawicieli naszych władz, by y, prawo było przestrzegane, by y, w Polsce y, y, panowały rządy prawa. Sędzia Paweł Juszczeszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Wolsztynie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. A w naszym studiu już zapowiedź zmian po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. Przed tym mikrofonem przede wszystkim Jarema Jamrożek razem ze mną. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Zawada również. Marcinie, dzień dobry. dzień dobry panowie. Jeden, a w zasadzie dwa tematy myślę, że będą królowały po godzinie 16, tak jak w moim paśmie tutaj przed momentem, czyli decyzja Sławomira Cenckiewicza o tym, że przestaje być szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego no i kwestia odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Mylę się nie. Ja. Ciekawe, że powiedziałeś, że to była decyzja Sławomiracyńskiewicza, bo pojawiają się różne głosy. Czy to, to była prawda, jego decyzja, to czy, czy czy ewentualnie ona była w jakiś sposób wymuszona, więc na pewno ten temat się pojawi. Pewnie więcej tematów politycznych za chwilę, natomiast ja tylko powiem, że będziemy w Katowicach, bo tam trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Będziemy również mówić o problemach z paliwem lotniczym, bo to pewnie interesuje wiele osób, które planują na przykład zagraniczne wakacje. I chciałem Was zapytać, jak się u Was mówiło. Kartofle, pyry czy ziemniaki? U mnie odpowiedź jest prosta. Jestem z Poznania, także pyry. U mnie wszystkie opcje wchodzą w grę, bo w grę, bo w różnych rejonach, więc i ziemniaki, i kartofle, i Pyry, no, pyrki. No to słuchajcie, no to idealnie się składa, bo tak czy inaczej, czy to są ziemniaki, czy to są kartofle, czy to są pyry, to tak czy inaczej z zagranicy właśnie nas zalewają, więc o tym również będziemy mówić. Marcinie Politeka. Ja o kuchni, ale nie o ziemniakach, nie o pyrach, nie o kartoflach, ale o kuchni politycznej, czyli co stoi za decyzją Sławomira Cenckiewicza? Sen o tym człowiek z kancelarii prezydenta, Sławomir Mazurek, no to zobaczymy kiedy oni tam wiedzieli, że Cenckiewicza już faktycznie w webbenie nie ma i także Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, no właściwie w dużej mierze ten sam temat i czy ta zmiana to widmo też poprawy relacji między Pałacem Prezydenckim a rządem. To wszystko jasne, co po godzinie 16.00. Marcin Zawada, Jarema Jamrożek zostają z Państwem. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrego dnia. Maciej Wolny, do usłyszenia. Reklama.